Żadne krzyki, płacze, nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Zastrzelimy Jarosława Kaczyńskiego, wypad i skórę wystawimy na sprzedaż. nas. Europejska to jest, maszynowskie państwo, gdzie mu na Za Hitlera było więcej wolności niż teraz. Siedem dni z wolnymi mediami. Słuchacie programu wolnymi Mediami, przy mikrofonie Maurycy Chawranek i są także ze mną Fabian Szatkowski. Witaj Fabianie. Witam. Jest także z nami Komzar. Witam. Dzisiaj będziemy rozmawiali o nowych uprawnieniach dla kontrolerów biletów, o inwigilacji na skalę niespotykaną w Unii Europejskiej, która ma miejsce w Polsce, no i oraz o przemocy w więzieniach i w zakładach psychiatrycznych. W takim razie zaczynamy. Kontrolerzy biletów otrzymali część uprawnień policji. Od 1 marca 2011 roku będą mieli prawo ująć podróżnego jadącego bez biletu i oddać go w ręce policji. Odmowa zapłacenia należności za przyjazd bez biletu, odmowa okazania dokumentów oraz próba ucieczki będzie wykroczeniem. Ustawodawca nie przewidział możliwości zaskarżenia takiego zatrzymania i tym samym kontrolerzy biletów będą chronieni przez prawo bardziej niż policjanci. Z tego powodu zachodzi obawa, że nowelizacja ustawy jest sprzeczna z artykułem 41 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Może zacznę od Ciebie Fabianie. Jak oceniasz pomysł nadania nowych uprawnień kontrolerom biletów? Jak oceniam? Myślę, że i, i oceniam i dobrze, i źle. Aczkolwiek z tego, co się orientuję z tego, co jeszcze nadal jeżdża autobusami, to sami ci kontrolerzy biletów nie są osobami, które jakoś by były nadmiernie wykształconymi. To też nadanie im takich właśnie, może nie immunitetów, a praw, właśnie wydaje mi się, że jest takim bardzo złym pomysłem, no bo to tak samo jakby się dało jakiemuś po prostu nieukowi do prowadzenia wielką jako firmę. Dla mnie troszeczkę pomysł głupi i, i taki bez pomyślunku, no dlatego że tak jak wspomniałem, to są osoby, które no nie muszą kończyć żadnej wysokiej szkoły, aby, aby tymi tak zwanymi kanarami być więc nadanie im takich praw jak policja chociażby jest bardzo, bardzo dużym takim, no bardzo złym pomysłem na pewno. Tym bardziej, że od jej decyzji nie będzie można się odwoływać. Tak, zdecydowanie. No, z tego, co zdążyłem tutaj wyczy, wyczytać, to przecież o, o, to do każdego zatrzymania bez wyroku sądu można się odwołać, no a tutaj we, będzie właśnie to zabronione i, i niemożliwe. Po prostu bubel prawny kolejny, akurat w naszej rzeczywistości nie jest nim Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że e, są to osoby, które, znaczy są to zwykli pracownicy. To tak? nie, nie jest służba, bo e, uprawnienia szczególne, jakie ma policja wynikają m.in. z tego, że są to osoby na służbie. Nie można z, po prostu tak sobie odejść z policji. To wynika z wielu zobowiązań. A te osoby można przyjść na chwilę do tej pracy, za chwilę odejść, a ma się uprawnienia pozwalające na ograniczenie wolności drugiego człowieka. No coś jest tutaj nie tak na pewno. Moim zdaniem jest to poważny, tak zwany, bubel prawny. To mówiła parę rzeczy. Nie? I uprawnienia mają jako pod kątem odpowiedzialności większe niż policja. Do tej pory kontrolerzy jakoś pracowali, nie mieli chyba większych problemu z legitymowaniem pasażerów. Tak naprawdę mieli. W tym, że i to chyba warto też o tym wspomnieć. Jest to praca ciężka, bardzo ciężka praca, ponieważ wiem, że część z nich, e, tych nadgorliwych, dostawała w Ciry od czasu do czasu i było to wpisane w ich zawód, oni się na to godzili. Takie realia też niestety w Polsce występują, ale to wynikało między innymi z tego, że czasami właśnie byli nadgorliwi. Jeszcze wcześniej, kiedy kontrolerzy bilet po prostu sprawdzali te bilety. Jeżeli była taka potrzeba, to wzywali policję, a nikogo nie szarpali i nie bili. To nie, to nie mieli problemów osobistych. W tej chwili kiedy dostali nowe uprawnienia i czują się silniejsze, prawdopodobnie bardzo szybko wróci się to przeciwko nim, ponieważ to nie jest policja. policja nie będzie mógł walczyć tak jak o swoich mundurowych w dramach, znaczy w razie pobicia zwykłym obywatelem, więc prawo szczególnie go tutaj nie chroni. Tak, przede wszystkim nie jest to osoba mundurowa, która ma immunitet w ten sposób. Napaść nawet na, takiego, na taką osobę, na, ta, na ta, takiego kontrolera będzie zwykło napaścią na, na, na zwykłą osobę, a nie jak tutaj w, w przypadku napaści na policjanta, napaścią na funkcjonariusza policji. Więc tutaj rozdzielmy właśnie te dwie sprawy i one są naprawdę, jeżeli chodzi o potem postępowanie karne wobec takiej osoby, która dokona tej napaści, są to zupełnie inne konsekwencje i, i tutaj konsekwencje na Oczywiście. pewno będą o wiele, o wiele mniejsze w przypadku tych kontrolerów, bo będzie to napaść na zwykłą osobę, tak jak chociażby napaść na listonosza w pracy, prawda? To, no, to też już jest w pewnym sensie funkcjonariuszem, wależnym na no, specjalnych wypełnienia. No i kto wie, czy to no, nawet Tusk tusknie, nie, nie tak, da im w przyszłości kolejnych uprawnień na przykład taki samych, jakie mają właśnie policjanci, że nie wolno ich i tknąć i tak dalej. Słyszałem, że także opowieści różnych pasażerów, że kiedy kontrolerzy biletów ich kontrolowali, to na przykład omijali pijaków, meneli, osoby, które po prostu mogłyby się awanturować, no i do nich nie podchodzili, a jak była na przykład matka z dziećmi jakimiś małymi, no to wtedy bardzo chętnie ją legitymowali. Więc tutaj też z tą odwagą kontrolerów jest różnie i wątpię, żeby te nowe uprawnia coś tutaj pomogły na przykład im legitymować pijaków, prawda? Tak, chyba że im broń by wcisnęli yy, na, na, gdzieś na wierzchu, na, na widoku, to myślę, że wtedy staliby się odważniejsi trochę. No tylko niekoniecznie wtedy bandety by dostawali ci, co nie mają biletu, bo jak mówię, te uprawnienia już są nieadekwatne do wykonywanego zawodu, ponieważ wcześniej bez tych uprawnień bardzo sprawnie kontrolowali to tylko osoby nienormalne, co tak powiem, nie dawało się wylegitymować, czy też ten, ale na niej był sposób, bo wzywało się policję i nie można było takiej osoby zatrzymać, ale można było wskazać dokładnie gdzie jest i policja w sobie radziła taką osobą. Więc ten, na tym bardziej, że taki to, autobus ale... mógł podjechać na postawionek policji i poczekać sobie aż przyjdzie policjant. No właśnie nie bardzo, nie może autobus nie wypuścić e, ludzi, no bo to, to jest właśnie już... Mam na myśli to, że w regulaminie e, autobusów, bo miałem okazję to czytać, jest wzmianka, że e, kontroler biletów i kierowca mają prawo podwieźć pasażera, który nie posiada biletu bezpośrednio pod posterunek policji, wtedy naliczają dodatkową tam karę, chyba 200 zł za podwiezienie na policję pod warunkiem, że nikogo innego nie dzieje w autobusie, bo myślę tutaj, że, że takie, taka sytuacja spotkałaby się ze stanowczym wetem reszty pasażerów, którzy chcieliby jednak dojechać na czas na swoje przystanki. No bo ja widziałem już w miejscowości, w której mieszkam, często przychodzę jako komisariatu policji, prawda? I jeszcze tam chyba dwa lub trzy razy właśnie widzimy, jak autobus sobie stał, pasażerowie w środku i, i czekają po prostu na policjanta. Także takie sytuacje już powiem, to, to jest łamanie prawa. ale no ale w Polsce wiele rzeczy się zdarza. Niewykluczone, że i tak było. Ale z drugiej strony autobusy tak. przejeżdżają koło posterunku policji, więc to nie był żaden, żaden problem, żeby sobie stanąć po drodze, nie? Uh -huh. Zgadza się. Ja widzę, że to jeszcze jeden problem, o którym chyba wszyscy wiedzą. Mianowicie był kiedyś wykonany taki eksperyment, gdzie dano właśnie uprawnienia w jednej grupie osób, a drudzy byli więźniami i bardzo szybko doszło do eskalacji przemocy. Tutaj mamy podobną sytuację, kiedy część osób ma dużo większe uprawnienia Przynajmniej tak mi się wydaje, niż reszta obywateli, więc najprawdopodobniej tego typu uprawnienia doprowadzą tylko i wyłącznie do zwiększenia się przemocy. Mhm, ale o tym może porozmawiamy za chwilę, jak będziemy mówili właśnie o przemocy w więzieniach i zakładach psychiatrycznych. Jeszcze mam tutaj na koniec, takie odnośnie tematu o kontrolerach biletów, takie pytanie. Jaki byłby może inny lepszy pomysł, żeby mogli oni egzekwować swoją pracę po prostu, prawda? I taka może sugestia, może lepiej byłoby tu zrobić to zrobić tak na Zachodzie, że kierowca wpuszcza do autobusu tylko osoby z biletami przez pierwsze drzwi i sprzedaje bilety tym osobom, które ich nie mają, prawda? Mhm. Tak jest na przykład w Wielkiej Brytanii, też tutaj na Śląsku zdaje kiedyś byłem w Raciborzu i tam też ludzie, jak autobus otwiera drzwi, to napiestawiają się w kolejce do pierwszych drzwi, kupują bilet i wsiadają, a pozostałe drzwi nawet są otwarte i nikt przez je nie wchodzi. Także myślę, że to jest kwestia tylko nauczyć się ludzi kultury, że wchodzi przez pierwsze drzwi i żeby pokazywali bilet kierowcy lub kupowali u niego. Jak ten pomysł? To jest bardzo dobry pomysł, tylko on wymaga poprawy samej komunikacji miejskiej, przynajmniej w Gdańsku, bo w tej chwili jest to tak zorganizowane, że ledwo się wsiada w tym drzwiami i nadal samo opóźnienie po prostu jest za mało autobusów z do Ludzi, którzy jeżdżą w godzinach szczytu. Poza godzinami szczytu jest to jak najbardziej do zrealizowania, super pomysł, ale to organizacyjnie wymagałoby troszeczkę większych kątów. No bo drugi pomysł, zatrudnić konduktorów. Niech sobie chodzą po autobusie i bilety sprzedają, prawda? A jak ktoś nie ma biletu nie chce kupić, to od razu wiesz, wysadzają z i do widzenia tak było właśnie kiedyś w Bytomiu, okay. że tam kontrolerów biletów nie zatrudniali, e, zatrudniali właśnie mm. konduktorów, w każdym autobusie był jeden konduktor, e, jak się wsiadł do autobusu, to od razu pochodził, sprawdzał bilet, jak nie miałeś biletu, to było, kupowałeś e, i problem nie było. Niestety PKM w Bytomiu splajtował, bo tam były jakieś przekręty, czy, czy coś i tej firmy już obecnie nie ma. No ale pomysł był, był realizowany przez kilka lat i z całkiem dobrym skutkiem, także nawet trzy godziny szczytu, czy nie, to problemów nie było. E, ja nie chciałbyś to dodać jeszcze do tematu na koniec? Myślę, że to, co właśnie ten taki pomysł, który przedstawiłeś właśnie do, dotyczący tych konduktorów, byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem z tym, że musimy się zastanowić... No i dodatkowe czy, miejsca pracy, prawda? Tak, ale właśnie o to chodzi. Czy, czy te spółki podobałyby tym obciążeniom finansowych, aby zapłacić pensję tym konduktorom? Czyli, że on sprzeda w ciągu dnia kilkaset biletów. Od każdego biletu ma też prowizję, taką samą na przykład jak pani w kiosku ruchu. Mhm, no to przecież no to zarabia myślę... i utrzymuje się. No właśnie, no myślę, myślę, że tylko potrzeba osoby, która by to y, wprowadziła. A na razie jakoś tak nie widzę, czy chociażby tutaj w Płocku no, no jest, jest problem w ogóle z samo komunikacją. A co tutaj jeszcze dodać, aby, aby jeszcze jakieś unowocześnienia weszły. Mhm. A Ty, Konzarze, chciałbyś dodać coś jeszcze? Tak, ja myślę, że wprowadzenie tych uprawnień jest w ogóle przerostną formy nad treścią, ponieważ jeździłem jakiś czas komunikacją miejską i widziałem, jak to wygląda. W Gdańsku były prowadzone takie akcje, kiedy kontrolowało się bardzo dużo, czyli praktycznie każdego dnia, jak ktoś jeździł w komunikacją miejską, to na jedną kontrolę trafiam nie było większych problemów. Oczywiście zawsze będzie malutki odsetek ludzi, który nie daje się skontrolować, ale jest on na tyle mały, że naprawdę nie ma sensu niczego zmieniać, bo no, z wariatami nie ma sensu. Jakiekolwiek czy nie wyciągnie środki przeciwko nim, to mamy do to czynienia z wariatem, czyli z kimś, kto nie zamierza się poddać e, rozsądnemu trybowi e, życia społecznego, a te uprawnienia, które zostały wprowadzone, one dotykają bezpośrednio ludzi, którzy na co dzień są normalni i w porządku. I jedynie co się zmienia, to to, że zwiększa się dystans między kontrolerem a mm, osobą kontrolowaną. Do tej pory były to dwie równo uprawnione osoby, które każdy miał swój zawód. W tej chwili już tak nie jest, a więc wzrośnie napięcie pomiędzy nimi i będzie źle. I krótko mówiąc, wyciągnięto bardzo dużą armatę przeciwko nieznaczącemu odsetkowi ludzi. No i pomysł że jest niekonstytucyjny. Zobaczymy jak szybko zostanie zaskarżony. Przejdźmy może teraz do drugiego tematu, jak którym będzie inwigilacja w Polsce. Polska policja, sądy APW oraz prokuratura inwigilują społeczeństwo na skalę niespotykaną w Unii Europejskiej. Bez żadnej kontroli i ograniczeń ponad milion razy pobrały bilingi, dana abonentów i dane o przemieszczaniu się właścicieli telefonów. Nie dokonuje się więc statystycznie 27,5 inwigilacji na tysiąc dorosłych obywateli kraju, co stawia nas w niechlubnej czołówce. W porównaniu z innymi krajami Unii polskie służby po tej informacji sięgają samowolnie, bez żadnych ograniczeń i nadzoru. Policjanci podsłuchują obecnie kogo chcą, bez nakazów, kiedy chcą, takich uprawnień nie ma nawet policja w Wielkiej Brytanii, no i ci nasi policjanci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, często jest tak, że obchodzą prawo w taki sposób, że przez 30 dni kogoś podsłuchują, potem robią dzień przerwy i znowu podsłuchują i to tak dalej bez nakazu sądu. Co ty o tym myślisz, kom za czy to jest zdrowa sytuacja? Moim zdaniem jest to również sytuacja, która prowadzi do patologii nadużyć. Nie widzę najmniejszego powodu, żeby móc podsłuchiwać każdego na wszelki wypadek, no bo to jest, przy tego typu podejściu, to zakłada się, że każdy jest przestępcą. Jeżeli można podsłuchiwać każdego, no to zakładamy, że każdy jest przestępcą, My tylko czekamy, kiedy wpadnie. No chyba nie o to chodzi w takim społeczeństwie, w jakim żyjemy. Są to narzędzia, które powinny być wykorzystywane przeciwko osobom, Według których istnieje bardzo konkretne podejrzenie i tutaj prokurator powinien wydawać takie zezwolenia, a prokurator, nie będzie miał ochoty wydawać codziennie zezwolenia na, na, na wiele osób, policjanci mogą sobie tak coś zrobić, no i przede wszystkim yy, może to być na tyle poważne nadużycia, że wiadomo, prowadzi się często osobiste rozmowy, jeżeli jest się podsłuchiwany, to potem takie coś tam może być użyte jako forma szantażu. Powiedzmy, że mąż zdradza żonę i, i policja może podejść i że tak? ja pan zdarza i jest. proszę dać mi pieniążki, albo powiem panu aż nie. prawda? No, dokładnie. To nie jest przestępstwo. Tak? Każdy ma prawo tego zrobić. Nie powinni się takimi rzeczami zajmować, no ale niestety no, to prowadzi potem do nadużyć. szczególnie pewnie w niedużych miejscowościach, gdzie, gdzie wszyscy się znają. Dlatego no. uważam, że jest to bardzo zła sytuacja. To, A ty Fabianie, co ty myślisz? No ja tak powiem szczerze, że no, ja nie mam takich spraw, które można by było ukrywać przed, przed kimkolwiek, ale tak naprawdę no, myślę, że, że tak jak tutaj powiedział Komzar, jest to dosyć niezdrowa sytuacja i bardzo taka budząca kontrowersję, dlatego, że musimy na pewno sobie zrozumieć to, że taką możliwość podsłuchiwania konkretnych telefonów, konkretnych osób nie mają tylko policjanci. Tak naprawdę każdy lepszy jakiś, lepsza osoba, która zajmuje się właśnie taką telefonią i, i, i komputerami będzie potrafiła podłączyć się pod nasz telefon, podsłuchując go. Więc myślę, że tutaj tylko kontrowersyjnym jest to nie samo podsłuchiwanie, tylko to, że, że policja może bardzo jawnie wręcz i, i, i bez, żadnych, bez żadnych sankcji prawnych właśnie do tego podsłuchiwania się dopuszczać. Więc, więc myślę tutaj, że to powinno być o wiele bardziej ukrócone, te postępowanie i, i, i możliwość podsłuchiwania takiego jawnego powinny mieć tylko e, te osoby e, powiedzmy najbliższe e, temu chociażby tej, temu organowi, który wydaje takie pozwolenia. Nie wszyscy policjanci, tylko e, przykładowo funkcjonariusze, którzy pracują bezpośrednio z organami, które wydają e, takie, takie pozwolenia, po prostu żeby nie było nadłużyć. Bo wiadomo, jeżeli e, policjant e, jeden jest normalny, drugi jest troszeczkę bardziej, m, mniej normalny, e, więc no Zdarzają się też wiadomo i, i jakoby tutaj bo, powiem frustraci, bo, bo zwykły policjant też jest człowiekiem i, i jeżeli on będzie miał zły dzień, to, to po prostu dla, z, dla humoru, z nudów taki telefon jakiś będzie sobie mógł podsłuchać. Więc myślę, że to już by było wtedy nadużycie, do którego te organy, na, na które te organy pozwalają. Więc nie powinno tak być przede wszystkim, że posłuchiwać mogą wszyscy funkcjonariusze i wszyscy mają takowy sprzęt do, do, do, do podsłuchania. Nie wiem jeszcze, jak on wygląda, ale, ale no z tego tutaj mówicie, no to wydaje się na to, że wszyscy, po prostu wszyscy na każdej jednostce, na każdym komisariacie takowy sprzęt istnieje, więc nie powinno na pewno to w ten sposób być uregulowane. Na no co do samego podsłuchiwania, no to myślę, myślę, że i tak tego się nie wyplewi. Dlatego, że no, technologia się w tak szybkim tempie rozwija, że, że coraz więcej osób ma dostęp do, do takich właśnie urządzeń, przez które mogą podsłuchiwać cudze rozmowy, czy po prostu inwiglować czyjeś bilingi, rachunki i inne y, osobiste, y, osobiste dane. Najłatwiej no podsłuchiwać Ta. osoby, które mają komórki i mają włączonego Bluetootha. Ale w momencie, kiedy to by było nielegalne, to taka osoba, która sobie te zabawy procuchuje, jest świadoma tego, że popełnia przestępstwo i jest zagrożona po prostu wyrokiem. I wtedy nie będzie się nie chwalić przed w ogóle, że coś znalazł. Tak, tak, tak. Że na przykład podsłuchiwała tak, Ciebie, tak. Fabianie, jak rozmawiasz sobie ze swoją dziewczyną o, o tym, co robiliście w nocy, prawda? No tak, dlatego, tak jak tutaj wspomniałem wcześniej, że dla mnie e, taka możliwość podsłuchiwania powinna być przeznaczona jedynie tak. dla tych e, głównych funkcjonariuszy, którzy bezpośrednio e, pracują przy organach wydających takowe pozwolenia. No I to, nad konkretną wiadomo, sprawą, wiadomo, prawda? Tak, i przecież tych spraw nie jest tak dużo, chociażby w jednym, 100 miejscu. Przecież nie jest 50 tysięcy spraw i, i telefonów, które trzeba posłuchać, To są jedna, maksymalnie dwie sprawy na takie chociażby jedno miasto, na, na jeden taki oddział organu takiego, yy, prokuratorskiego. No i myślę, że wtedy takie osoby, nie byłoby ich dużo i mogłyby spokojnie wedle prawa takich podsłuchów dokonywać, a nie po prostu dawać możliwość wszystkim yy, funkcjonariuszom. No jeżeli jesteśmy przy funkcjonariuszach, yy, to może już właśnie nawet tych kanarów nazwijmy funkcjonariuszami, bo, bo już praktycznie takie yy, takie zezwolenia i, i takie y, moce dostali. Jak jeszcze tylko dać im przeszło. broń do ręki. Tak, dać im broń możliwość podsłuchiwania, no i wreszcie wszyscy będą funkcjonariuszami, prawda? Mhm. Na podsłuchy skarżą się także nasi politycy. Polskie służby specjalne najprawdopodobniej podsłuchują ich, żeby potem znaleźć na nich no, haka, żeby szantażować. No i z tego co mi wiadomo, ostatnio prokuratura zajęła się ślesem w sprawie inwigilowania świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i jego żonę przez ABW. Jak sądzisz, konzar, czy e, politycy są faktycznie na taką dużą skalę również podsłuchiwani, czy może e, mając ten immunitet poselski, no, są e, bardziej chronieni? Szczerze, ja uważam, że akurat te osoby wszystkich w rozmowie nie tylko powinny być podsłuchiwane, ale również udostępniane w internecie, czy ogólnie, żeby ludzie wiedzieli, o czym oni mówią. To jest zupełnie inny Co so innego osoba prywatna, a co so innego osoba publiczna, która. Jak na razie przynajmniej widzimy, nie jest uczciwa wobec społeczeństwa, tak? Nie trzeba znaczy tylko wszyscy wiedzą jak polityk działają. W momencie kiedy ich telefony byłyby wyjawne, myślę, że znacznie fajnie by nam się żyło i czulibyśmy się bardziej bezpiecznie, w jedną z politycy rozmawiają, a mimo odeszła by ochota na kombinowanie. Dla mnie mogą posłuchiwać każdego polityka, ponieważ to jest osoba na służbie 24 godziny i on dostaje pieniądze za to, że jest uczciwy i działa dla kraju. E, tak, tylko to. że jak go posłuchują, to nie publikują tej informacji i podejrzewam, że mogą wykorzystywać te informacje, które uzyskają, żeby wymuszać na nich na przykład jakieś nowe ustawy i tak dalej. A to już jest kolejna tak, sama, tak przecież właśnie działają służby specjalne, prawda? Podsłuchują polityków, szukają na nich haka, a jak znajdą haka, to potem e, naciskają, żeby głosować tak, oni te, te, te służby specjalne chcą. Fabianie, dodałbyś coś pan. do tego? Dodałbym coś do tego myśl, tak jak już wcześniej wspomniałem, dajmy możliwość inwigilacji tylko osobom, które są kompetentne i, i które na, tako, na takie prawo zasługują. Co też muszą mieć to przede wszystkim osoby o, o dużym zaufaniu, tak, żeby po prostu żeby to nie było, że każdy jeden funkcjonariusz może właśnie może posłuchiwać. Jeszcze odniosę się tutaj do polityków. Myślę, że tutaj zgodzę się i, i z tobą, Maurycy, i z tobą Komzarze, że polity Politycy powinni być podsłuchiwani, dlatego że wtedy na pewno, jeżeli ktoś nie chciałby być podsłuchiwany, nie byłby politykiem. I Myślę, że wtedy te stanowiska obejmowałyby tylko i wyłącznie osoby, które, które naprawdę chcą zmienić coś w tym kraju i, i mają praktycznie takie powołanie do bycia politykiem, a nie po prostu tylko po to, żeby dostać się do, do toka i, i, i, i ciągnąć pieniądze. Mhm. W takim razie przejdźmy do trzeciego tematu. Eksperci Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom odwiedzili w Irlandii posterunki policji, areszty, więzienia oraz zamknięte zakłady psychiatryczne. Ich zdaniem brutalne zachowanie policji i przemoc strażników w więzieniach nadal stanowi poważny problem irlandzkiego więziennictwa. Komisja skrytykowała stosowanie cel obserwacyjnych, w której umieszczani są więźniowie podejrzani o problemy psychiczne oraz złe warunki i przetrzymywania więźniów. Stwierdzono też wysoki poziom przemocy wobec pacjentów w szpitalach psychiatrycznych. Czy przemoc w więzieniach i w zakładach psychiatrycznych to jest także w Polsce poważny problem? Jak myślisz, komentarze? Wspominałeś trochę wcześniej, że był taki eksperyment, w którym studenci zostali, zostali podzieleni na dwie części. Część odgrywała rolę policjantów, część więźniów. No i ten eksperyment trzeba było przerwać, ponieważ osoby odgrywające rolę policjantów za bardzo się wczuły w rolę, no i zaczęło być ostro. Ten eksperyment wyraźnie pokazał, że tak się zawsze będzie działo. Mam informacje z grupy, że niestety w naszych szpitalach psychiatrycznych właśnie tak się dzieje. Jak to wygląda na postanokach policji czy też w aresztach, tego nie wiem. Wiem na pewno, że nadużywany jest przemoc w zakładach psychiatrycznych. Jest to szczególna przemoc, tam nie zawsze bije się ludzi. Moim zdaniem dzieją się rzeczy znacznie gorsze, ponieważ te leki, które są podawane, po prostu uszkadzają strukturę nerwową. Tak, mm, tak, tak samo jak elektrostrząsy. Tak, tak samo jak elektrostrząsy, tylko w inny sposób i czas w kilku dniach na tego typu leku czuje się bardzo źle. Z zewnątrz wygląda tak, jakby był spokojny, ale wewnętrznie jest to dosyć spore cierpienie. Podaje się również na leki, które powodują drgawki na przykład i takim leku, czy jest wycieńczony fizycznie, no, po prostu te metody się stosuje. Na gminie. to nie można sprawić, żeby ludzie w zakładzie przeszliśmy, nie dostają tego typu leków. No może to opisać bardziej obrazowo. Jeżeli e, jesteśmy zdrowi, jeżeli idziemy do lekarza, który się pomylił, dał nam leki, tak zwane dobre leki, tak, tak chwilowo je nazwę, to po ich nic się nie stanie. Po prostu nadal będziemy zdrowi, tak? Na przykład jeżeli przepisują nam nic, bo Powinniśmy teraz, pić, żeby miodu lecznicza, żeby jest narcośla. Na no to po tygodniu picia po miodu, to może, że będziemy mieli dość miodu, ale na pewno nie, nam, on nie zaszkodzi fizycznie. Natomiast idąc zdrowym do zakładu psychiatrycznego po krótkim okresie przebywania tam, prawdopodobnie do końca życia będziemy mieli problemy psychiczne, ze względu na to, jakie szkody wyrządzają te leki. One nie są neutralne dla nas i nie powinny być podawane od tak sobie a są stosowane po to, żeby po prostu pokoić pacjentów. Często niesłusznie. Dla mnie to jest po prostu przemoc. Może nie wygląda to dokładnie jak, jak przemoc fizyczna, taka jak w filmach ale jest to bardzo poważna przemoc. Jak mówię, samopoczucie takiej osoby jest po prostu straszne. Ja słyszałem także informacje, także czytałem na ten temat trochę różnych artykułów, że często jest tak, że pacjenci są przetrzymywani w zakładach psychiatrycznych zbyt długo, na przykład trafiają na obserwacje, a kiedy mają już na przykład opuścić szpital, to zabierają ich, faszerują tymi lekami, tam różne rzeczy robią i potem po kilku dniach zanim zamiast wyjść na, wrócić do domu, no to się okazuje, że nadal trzeba ich hospitalizować, ponieważ coś się z nimi nagle w ciągu tych dni stało. Dochodzą do zdrowia i potem nagle Bach i znowu świrują. Znowu zachowują się nie tak jak trzeba i na prawdopodobnie właśnie z powodu, nie wiem czy to można nazwać, świadomego przedłużania pobytu pacjenta. Ja wiem, że w Polsce stosuje się taką metodę. Różnego rodzaju sprawa, gdzie po prostu wysyła się na badanie człowieka do zakładu psychiatrycznego, żeby sprawić, czy nie w przypadkiem chorym to nie jest przyjemnie. Tak, badanie, siedzi się w no, takiej celi na czas do czasu dostaje tablet. W ten sposób sprawdza się, czy coś nie jest chory psychiczny w Polsce. I są to no, dla mnie metody, które um, żyje tyle, nie tyle nawet graniczą, ale przekraczają prawa wolnościowe, jakie każdy z nas ma. A na tak, pewno także przekraczają etykę, zwłaszcza w sytuacjach, w których pacjent jest zdrowy, a oni go trzymają na siłę. Jak, jak najdłużej się da, bo wtedy pieniądze lecą z, z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak byś się do tego ustosunkował, Fabianie? No zdecydowanie jestem zgodny i moje zdanie jest takie samo jak, jak zdanie Komzara. Tutaj nie mam jakoś tak może wiadomości i wiedzy na, na temat tych zakładów psychiatrycznych i, i, i o, o, o stosowaniu jakichś tam powiedzmy kar przez, przez służbę medyczną w tych zakładach na, na pacjentach, ale na pewno dużo się słyszy tutaj o, o, o, samych, o samych takich aresztach i, i, i więzieniach. Tutaj myślę, że najważniejsze to są areszty, no bo do więzienia trafia praktycznie większość osób, które, które coś tam zawiniły, prawda, a, a reszty, no to niekoniecznie może być osoba jakaś oskarżona, tylko podejrzana. I tutaj co, co i raz nadchodzą i, i słyszymy i widzimy artykuły na temat tego, jak na przykład w ogóle niewinni ludzie są traktowani przez policję w takich aresztach i ta policja po prostu traktuje ich wręcz nieludzko, no bo, bo, bo, bo bez żadnego wyroku sądu, bez żadnego udowodnienia im winy, oni po prostu są i tam bici, może nie nazwę tego aż torturami, ale przede wszystkim poniżani, więc tutaj na pewno większość z nas już słyszała różne tego typu takie zeznania, ludzi, którzy właśnie na ulicy gdzieś tam zostali zapani przez policję i pod pretekstem jakiegoś czynu, czy włamania, czy, czy jakiejś kradzieży, czy chociażby tego, że mieli kilka promili alkoholu we krwi, zostali pobici i, i, i poniżani, prawda, przez na, na, na, na tym posterunku. I oczywiście oskarżenie no i? o pobicie funkcjonariusza. Tak, no to to już jest podstawa, tak, tutaj, tutaj właśnie to są bardzo takie dziwne i ciężkie sprawy, dlatego, że taka osoba zwykła, zwykły szary obywatel ma bardzo małe szanse wygrać w tak nawet jeżeli ten proces przeciwko jakimś osobom, funkcjonariuszom wytoczy, to ma bardzo małe szanse na wygranie tego procesu, bo zawsze funkcjonariusz, chociażby w naszym społeczeństwie, będzie ważniejszy aniżeli zwykły szary człowiek, no bo to jest jednak funkcjonariusz, ma immunitet i, i zawsze funkcjonariusz ma rację, prawda? W ten sposób jest to trochę brane w sądach i myślę, że trochę mylnie, dlatego, że tutaj przyzwalanie przez sądy na takie traktowanie i, i nie wyciąganie żadnych konsekwencji na, na tych właśnie funkcjonariuszach, czy czy czy służbach więziennych jest cichym przyzwoleniem na takie traktowanie, na, na przyszłość po prostu. I to jest po prostu dla mnie no niezdrowe. Niezdrowe jest tak, że przetrzymywanie ludzi w aresztach czasami dłużej niż gdyby dostali zadaną rzecz wyrok więzienia, prawda? Jak sądzicie, czy przemoc w więzieniach także w zakładach psychiatrycznych jest problem, który można usunąć? Co można z tym problemem zrobić? Może ty Fabianie? No myślę, że jest on do usunięcia, z tym, że tutaj trzeba by było rozdzielić taki jakby niewidoczny, i, i, ale istniejący nazwę to pakt pomiędzy właśnie takimi funkcjonariuszami więziennymi, policyjnymi, a prokuraturą i sądami. Żeby po prostu te dwie jednostki, nie, może tak dziwnie to nazwę, nie przyjaźniły się w ten sposób ze sobą i aby wszystkie sprawy, właśnie incydenty pobicia czy złe traktowanie w więzieniach czy na postankach policji były po prostu przez, przez sądy i prokuraturę osądzane bardzo obiektywnie, a nie subiektywnie. Żeby funkcjonariusz policji czy funkcjonariusz więziennictwa był na, tak samo ważny jak, jak ten właśnie zwykły szary obywatel czy chociażby ten więzień żeby nie było tutaj jakby wartościowania, że to jest funkcjonariusz, on jest ważniejszy od szarego człowieka, żeby ten funkcjonariusz był sądzony jak normalny człowiek a nie jak, jak, jak funkcjonariusz na służbie. Wtedy by było na pewno, na pewno te kary by były do bardziej surowsze, aniżeli teraz są, no i na pewno nie byłyby to sprawy umarzane, bo, bo z tego, co tutaj właśnie też orientowałem się, no to wszystkie takie nawet sprawy przeciwko policji są umarzane albo po prostu zapominane przez sądy yy, pod pretekstem no, niedopatrzenia praktycznie przez tego funkcjonariusza i tylko no, chociażby obcięcia jej, jemu jakiejś tam premii, a, a takie coś wiemy o tym, że powinno się skończyć y, nawet y, jakąś odsiadką chociażby, bo, bo do tego nie powinno dochodzić, y, aby zupełnie niewinna osoba tutaj właśnie wskażę na, na, na ten problem aresztu, żeby niewinna osoba była poniżana i powiedzmy bita przez funkcjonariusza. Tak nie powinno być, bo co innego jest tu sprawa więzienia, bo, bo, bo wiadomo, w więzieniu, tak jak powiedziałem wcześniej, nie siedzi nikt bez winy. A no zdarza się, że czasami coś siedzą osoby bez winy, które zostały wrobione. Na no, przykład no, to jest policja, to... która oskarżała o pobicie, prawda? Myślę, że nie są to y, przypadki większościowe, tylko bardziej mniejszościowe i, i powinniśmy jednak za tą większością iść, ponieważ, ponieważ no, większość to zawsze jest większość, prawda? Ja e, ty komzarze? Miałbyś jakiś pomysł? No, tutaj trzy rzeczy chciały, może w końcu poruszyć. Hmm, po pierwsze, nie uważam, żeby w tych zakładach, na czym bareszta i tak dalej była stać jak wynika to z naszej rozmowy tutaj. To są przypadki sporadyczne, gdzie dochodzi do kobic w ludzi niewinnych. Ogólnie, moim zdaniem, jest jeszcze nie najgorzej w porównaniu na przykład właśnie z zakładami psychiatrycznymi, ponieważ kobicie na komendzie jest raczej wyjątkiem, na szczęście nadal, a te leczenie, w cudzysłowie, jakie przeprowadza się w zakładach e, psychiatrycznych, jest normą. Jest podanie psychotropu, tak jak kiedyś normą było podłączenie gościa do prądu, bo medycyna jest na razie na tym poziomie, że oni bardziej eksperymentują niż leczą i to jest fakt. Jeżeli chodzi o samo e, karanie e, funkcjonariuszy, to moim zdaniem nie tylko powinni być traktowani równi, ale tak jak kiedyś powinni mieć szczególne kary, ponieważ oni są na służbie i ciąży na nich podwójna odpowiedzialność, bo. To są osoby nasłużliwe za przekroczenie uprawnień, czy też za bycie przestępstwem jako funkcjonariusz, kara powinna być odpowiednio wyższa. I takie kiedyś były normy i to lepiej działało. A jeżeli chodzi o pomysł na, na to, żeby takich przypadków nie było, no cóż, moim zdaniem technologia pozwala nam już na to monitorować. Ale nie taki wewnętrzny, to taki, który każdy będzie mógł oglądać, co się dzieje na komisjariatach i tak dalej. Ja może tutaj podam przykład, tylko przypuszczam, że nikt nie chce tego zamontować. Ja tutaj podam przykład może w innego pola, to dobrze oddaje sytuację. Wszyscy wiemy, że od paru lat mamy problem w szkołach. Problem z przemocą, z tym, że dzieci są agresywne, nie i uczą się, trudne lekcje prowadzić. Tak, bardzo dużo od pedagogów na to narzeka, to faktycznie tak jest. No więc e, przed pomysł zamontowania monitoringu w Jak myślicie, kto był największym oponem? Rodzice. Nauczyciele. Aha, dlaczego? Aha, wtedy musieliby uczyć wreszcie wykonywać swoją pracę prawidłowo i odpowiedzialnie od początku do końca, bo byłaby tam mera. Bo to, że dzieci są w tej chwili bardziej pobudzone, między innymi np. przez Coca-Colę i wszyscy, które wiedzą, tak, że odpowiednio działa na układ nerwowo, one mają za dużo energii, to jest, więc trudno by siedzieć 45 minut na krześle. Ale z drugiej strony mamy nauczycieli, którzy nie są z prawdziwego zdarzenia, a często nawet nie wykonują z tego zawodu w sensie wykładania lekcji tak jak należy. Mówię, że wszyscy, ale wystarczająco dużo, żeby opór był na tyle silny, że tych monitoringów nie zamontowano w mhm. I żeby mieć autorytet u uczniów. I żeby mieć autorytet u uczniów, a to by rozwiązało bardzo wiele. Dobrze. Fabianie, chciałbyś coś dodać jeszcze na koniec rozmowy? No myślę, że tutaj też się zgodzę z Komdzarem, na co Ten pomysł właśnie w szkołach był też bardzo dobry, ale też wrócę też właśnie do tych funkcjonariuszy. Tak jak tutaj powiedziałeś że to nie jest problem większościowy, to nie jest problem aż taki duży właśnie tych, tego traktowania w, w aresztach podejrzanych, No ale myślę, że to jest problem no, bardzo mały, ale o te małe problemy tutaj przecież, o tych małych problemach też powinniśmy tutaj rozmawiać, bo, bo tak jednak jest... człowiek jest człowiekiem, człowiek jest też nie tylko dużą społecznością, ale jednostką, a te jednostki są przecież też tak samo ważne, chociażby właśnie w tych, w tych aresztach. I, I tutaj problem nie jest duży, aczkolwiek powinien mimo to być poruszany i, i myślę, że... że Warto było się oni dzisiaj Dobrze, komisarze, chciałbyś na koniec coś dodać? Nie. Dobrze, a ja jeszcze dodam jedną rzecz. Myślę, że pomysł zainstalowania monitoringu na komisariata policji oraz w więzieniach i aresztach, a także w zakładach psychiatrycznych, to byłby dobry pomysł, pod warunkiem, że wszystkie nagrania byłyby monitorowane przez jakąś firmę zewnętrzną i były też odpowiednio oplombowane. Pod rygorem kary za na przykład jakąś tam przerwę Nagraniu, prawda? Może jeszcze jedną rzecz hmm? dodam, bo, bo zaraz ktoś powie, że nie tak, ale będą widoczne twarze i tak dalej. No Właśnie chodzi o to, żeby twarze były widoczne w tych zakładach psychiatrycznych, tylko do użytku na przykład, że pacjent się poskarży, że został pobity i wtedy jest po prostu materiał dowodowy, prawda? Tak, a na zewnątrz technologicznie nie istnieje żaden problem, żeby udostępnić takie nagrania nawet online żeby każdy mógł zobaczyć jak pracują funkcjonariusze z automatycznym zamazywaniem twarzy. problemu nie będzie, mm. bo te rzeczy są po prostu technicznie do zrobienia, a jednocześnie człowiek wtedy czuje, że Ci e, ludzie wykonują swoją pracę naprawdę prawidłowo i, i będą mogli zobaczyć, kiedykolwiek zercą, czy No, Ale mogli... będzie problem z Co największymi przestępstwami, mafiozami i tak dalej. Od razu przestępcy by jakieś tam mafie zwietrzyły i sprawdzałyby na jakim etapie śledztwo. Czy kogo przesłiwali i tak dalej. To myślę, że nie jest do końca takie dobre w przypadku takich no, wielkich afer. Bo wtedy dostają tacy przestępcy sygnał, że o, tutaj twój kolega był na komisariacie, że coś się tutaj dzieje, prawda? nie było widać, to już chyba nie jest tak. Nie, nie, rozpoznają. Rozpoznają. Po jakimś tam specjalnym, specyficznym ubraniu, po czymś tam. Oni już będą doskonale wiedzieli. Tego co wiem, to na razie sobie radzą i bez tego. Myślę, że na żądanie na przykład osoby poszkodowanej. w takim razie dziękuję wam za udział w programie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Gośćmi programu 7 z mediami byli i Fabian Szatkowski, prowadzenie i realizacja i montaż Maurycy Hawranek, produkcja Radio Wolne Media 20 lutego 2011 roku.